Dobry wieczór Państwu, serdecznie witam wszystkich przy radioodbiornikach, przy wszystkich urządzeniach wydających dźwięk, które umożliwiają Państwu słuchanie mojego podcastu. Podcastu pod nazwą Nie Tylko Dla orów. Dlaczego tak? O tym później. Na razie chciałbym się przedstawić. Serdecznie witamy Państwa na meczu Anglia-Polska. Nie jestem sam, to słychać. A teraz kibicy, kibi, kibicka. Kibicka Lecha Poznań, proszę, proszę Pani, wrażenia. Ja chciałam powiedzieć, że jest gorąco i strasznie nudno. Dzień dobry, znaczy dzień dobry wieczór, Mecz skończył, jakim wynikiem? 2-1 dla Anglii. Aha. Ale mimo wszystko, mimo wszystko... Ja cieszę, bo ja lubię Angolii. dobrze, ja... W rodzinę, Poznaniu tej. Dobrze, to jest moja nowa koleżanka z Poznania i na pewno rodzina będzie pozdrowiona. Tańcowało skrywego się w kapelusie Tańcowało skrywego się w kapelusie Tańcowało wywijało A tego się krzywego się docekało A tego się krzywego się docekało Niedziela, dzisiaj, poranek, dzisiaj jest specjalne wydanie podcastu śniadaniowego. Serdecznie witamy. Przed mikrofonem Filip oraz... Witam serdecznie, słuchaczy. Ja tu jest nowa twarz na tym podcaście. Nowa twarz. Nowa twarz, tak. tak. Lepiej, żeby nie widzieli twojej twarzy. Nowy głos, mm -mm. Nowy głos, tak. To już zaczynamy. Już się nagrywa. Yy... Witajcie. <grywa> <grywa> eee... się... Przepraszam pana, czy to radio mogło być trochę ciszej? jeszcze już nie, ale trochę głośno. Dzisiejszy podcast będzie bardzo krótki. Dzień dobry, zastałem Jolkę. Bonjour, Monsieur Jerry. Tutaj już teraz do Was jest za 6, nie, za 4. Za 6 już jest na, nie, za 4, dobrze mówię, za 4 minuty godzina 1. 6 po 23.00 i witam wszystkich zainteresowanych. Dzień dobry, to ja. Witam wszystkich. Dobry wieczór Państwu. Witam, witam. Jestem prowadzący tego, ten podcast od zarania dziejów. Serdecznie wit witam. Witam, witam. Witam w klinikę z Showdown. Witamy. Witam Was, i Jest ich tylko dwie. Znowu witam Was, Oksza. Witam wszystkich serdecznie. Dzwonię do Ciebie, bo niestety nie mogę z Tobą rozmawiać. Ech pani ja nic poza, poza stękami w tej chwili nie mogę z siebie wydać. Witam was, witam was, witam was Jacek Artyniak. Szanowne subskrybentki i szanowni subskrybenci. witam was gorąco. Daję u was orze i czata. Cześć, znowu Martin. Jeśli macie ochotę, to zapraszam do słuchania. Dobre, a nie będziecie się śmiać? Dzisiejszy podcast nietypowy, bez dżingli, jak Państwo słyszą. Dziś mi odbija trochę szajba, ale nie szkodzi, nie? Bo ten cały podcast jest też I Chciałem tylko zakomulikować, jeżeli... Polska nam leży, chcemy, chcemy, żeby w każdym sklepie była wódka koszerna. W sobotę 22 października... Oto 15. 15. Ja cygar, czyli ojciec chrzestny polskiego podcastingu. Cicho, nic nie mów, nic nie mów, nie się. Bardzo jestem smutny, bardzo mi źle. a Źle się czuję, dlatego, że w piątek miałem wyrwane dwie ósemki. Nie. Lekarze w woli bezskutecznie starali się przytwierdzić odcięty organ. E, sam chętnie to obejrzę. To co pan mówi, panie doktorze, jest lekko przerażające. Jestem chory, totalnie chory. 3-8. 3-8 Powiem wam szczerze, że... Spójrzcie, spójrzcie za słonem Milczenia. Przepraszam. Jeszcze raz. Znowu Martins. Jeszcze raz. Znowu Martins. Jeszcze raz. Znowu Martins. Jeszcze raz patrz, jeszcze raz patrz. Patr. Nasze podwórko, czyli podcastu.pl Podcasty. Tak, nasze podwórko coraz bardziej się rozrasta. Coraz więcej podcastów, coraz więcej podcasterów. A. Jakby to się wszystko potoczyło. I gdyby tej Rozgłośnienie ja naprawdę nie wiem jak to komentować. To się ja tego pragnę. No ja nie mogę. E, nie, nie nie, wytrzymuję tempa. Jestem za stary już widocznie na to. Będzie skandal, będzie afera, będzie draka. To ja uważam, że jest e, czas, aby wreszcie jakieś nazwiska padły. I po co komu więcej? Powoli będziemy schodzić. Trzy. No, 8. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie pozytywne opinie o tej audycji i zapraszam do wyrażenia kolejnych swoich. Jestem sam, dzisiaj taki podcast rocznicowy i z tej okazji the best of i i, I... I... I... no jak I... jak I... I... To jest taki wstępniaczek o tym, że będziemy mówić teraz o parkach w Dublinie. Ehm, Filip, generalnie. Kie, tak, będą tak w... E, o parkach zaraz tu będzie... Już tu jest pełno i mnóstwo. Ty... E, a... ma... Kiedy słota na dworze i smutna twamina. Posłuchaj podcastu łopaków z Dublina. Słuchajcie, od kilku dni mamy nowy adres internetowy www.nietylkodlaorów.com Ta domena została odkupiona od pani Walentyny Krawiec, babci klozetowej na, w jednej z publicznych toalet na wyspie Teneryfie na Kanarach. Ja trafiłem na teneryfę do Pani Walentyny, żeby wszystko sfinalizować, umowę o sprzedaży tej domeny. Na przy okazji zamieniłem kilka słów z naszą Panią Krawiec. Krótko i na temat. Dlaczego? A, bo to wszystko przez te ptaszyska. Jakie ptaszyska? No te, te, te orły! No ale co te orły? tylko i wszędzie srały dziękuję to podcast nie tylko dla orłów nie tylko dla charakter. mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem tylko dla orów First, best, and always... Płuc i przodu mm -hmm. tu Płuc, już płuc, płuc, sam dzisiaj taki podcast rocznicowy i z tej okazji the best of zatem posłuchajcie. A mój drogi, a czy na przykład twój nasz podcast? Nie tylko dla orów. Coś wniósł do twojego życia w ubiegłym roku? W tym roku w zasadzie jeszcze? Oczywiście. Mam mniej czasu na twoje sprawy. Aha. Przymię na romanse. Dobrze. Yy... No i właśnie moja starsza córka Apolonia chciała coś powiedzieć do podcastu. Pola? Proszę bardzo. Tato. Tato. Słuchajcie? Podcastu nie tylko dla Olu. Tak. Jeszcze raz. Słuchacie? Słuchacie podcastu tylko dla Olu. Z jedną wiadomością, pani przygotowała może jakąś wiadomość? No, wiadomość jest taka, że dzisiaj rano jadłam płatki owsiane. Wstałam rano w ogóle, no stawiłam planie. No, musiała pani nasze kombinezony na ciastki. Wytracza. Oczywiście odprasować, ale mikrofalówka była zepsuta. Znalazłam tam resztki, tak w sz... tak. mikrofalówce? Tak, chciałam ja sobie chociaż gacie wysuszyć, bo żeby chociaż mieć jakieś reprezentacyjne dzisiaj, w końcu występuję tutaj. Aha, znowu, bo... tak. W tak. Witam serdecznie, to moja premiera, e, mówi Biedron. Także nadajemy na żywo z palmiarni, e, z równika irlandzkiego, połowa stycznia, bardzo ciepło, e, bardzo przyjemnie. Czyli Misiu dzwoni do Tosi. A pokaż jak się dzwoni. E, halo? Halo? E, halo, cześć Zuzanno. Tutaj Biedron dzwoni. No. E, jesteś na żywo, słuchaj. Tak, e, Reważuje się za telefon z poprzedniego podcastu. Dziękuję, bo ja chciałabym zabrać swoich słuchaczy. Siedzę w kantynie, w pracy. Aha, pozdrawiam bardzo, ludzi z, nie tylko dla Orłów, bo ich tam jest parę osób, Filip, Arek, reszta, eee, założyli mi bloga, <grywa> bo ja coś nadmieniłem w poprzednim odcinku, tam. ja coś powiedziałem ostatnio, że chciałem się teraz zająć pisaniem, bo już mnie męczy gadanie, gadam, gadam. A ten chodzi ryczy. Ba, kończę gadać, aha, blog, tak, adres, adres, masakrytyczna.blogs.pl, blogs przez x, b -l -o -x. <grywa> To ja mogę, mogę, już się zająć tym blogiem, poważnie? Tak, tak. Tak, tak. Jestem, napiszcie mi, ej, ej. Do was mówię! I oni mnie tam reklamują jako, cytuję, najbardziej zasrany podcaster, no. Kiedy wyszłam na łaźni misa no lekaźnie, robot ruchnął mnie w dupę i zobiłam kupę. Super, super, super. Co to było? Co to było? I oni mnie tam reklamują jako, cytuję, Najbardziej zasrany podcaster, no. Kórka, dwóch z Poznania, dwóch z Wrocławia. Będzie Wojna Światów, ale damy radę. za tym dzisiejszym podcaście Krystyna ze Śląska. Nie witam serdecznie. Marian, operator kobarki. Henryk jestem. <laughs> tak, witam, witam wszystkich z mojej koparki. Czerwone skarpety Mariana i moja czerwona bielizna do siebie pasują, ale jesteśmy z różnych miast. I tutaj frakcja wrocławska, tutaj frakcja poznańska. Właśnie tak, i no, bardzo romantycznie Walentynki. I na końcu witam was Zemon, tak jest, po, z białej Podlaski. Dzisiaj właśnie podcast jest walentynkowy. Um, Będzie o miłości. No, ogarnijmy ten podcast, bo naprawdę to tragedia. Ja nie jest dobrze. Mamy się ubrać? Słuchajcie, poszukać to nie tylko dla oliw. Wody, dla których piwo jest lepsze od kobiety. No słuchamy, słuchamy. Dlaczego ja mam to mówić? To nieprawda. Pomówimy, to co teraz będzie przeczytane jest nieprawdą. Tak, to jest nieprawda. Piwo jest zawsze wilgotne. Piwo nie żąda równości. Piwo nie ma krewnych, ani teściowych. Welcome everybody! Today we're speaking English only. I don't know what's gonna be. I don't know what's, what's gonna happen. Zapraszamy Państwa na wspaniałą wycieczkę. Na razie Państwo jeszcze nie dowiedzą gdzie jedziemy, ale serdecznie zapraszamy na kolejny podcast. Jest to kolejny podcast drogi.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 Coś wyciąga z torby? <grym> <grym> Wiedziałam, przepraszam. Jest, polski chleb, polski chleb. Nie ma chleba. Yes. To miało być... O oh. Witamy, witamy. Witamy, witamy. <grym> witamy. Proszę przedstawić słuchaczom. E, dzień dobry, ja, e, ten... E, e, Przemion tutaj e, sobie... E, no, tak przyszedł, i stoi e, przy bramce numer dwa. E, prawie się spóźnił. Czyli to jest naczelny Hochlandera, proszę Państwa. E, tak, podobno. Tak mawiają. Dobra. Ale, dobra, próbujcie. Możecie sam sobie Co my tu mamy? Słuchajcie, witają nas z chlebem i solą, nie serem i mieszaniem. A nam nas przywitał pięknym słońcem. Coś bym na jakimś wielkim placu. Tak. E, ja nie wiem, jak się plac nazywa. Tam coś chyba. Dam, dam coś. Zaraz nam przemian pewnie powie. Plac Czterech Krzyży albo Trzech Krzyży, taki symbol Amsterdamu. Tak. Strasznie biegli. I już są nasi kolejni goście. Spotkanie, szczyt, szczyt podcasterów w Amsterdamie. Proszę nam się przedstawić. Arek, to ja, Nie, to Gosia. Cześć. Miło miło było poznać. Miło, okulary się. Okulary nam się zahaczyły. Taki ładny mikrofon. Z nami jest Gosia. Dziękuję bardzo za przyjęcie. Jak słychać? Ulica. Szczytowa, śródmieście, centrum, jak to woli, centrum miasta, czyli O'Connell Street i Szpica. Jest ze mną Zuza i jest ze mną Filip. Zuza jest tutaj z nami, żeby nas pobłogosławić, jak matka Teresa z Kalkuty. No. Nie, ja jestem siostra Irena. Siostra Irena, tak. Polska pielęgniarka w Irlandii. Krystyna też jestem, No. My jedziemy, w sensie my, no my jedziemy, no tak można powiedzieć, z Filipem. Zuza zostaje, bo ma dzisiaj barbecue. Zuza zmywa garny zostaje w domu. bardzo do Serdecznie witamy, niedzielny poranek, London, Belgrave Road, nasz hotel. Arku, po śniadaniu, w ogóle chciałbym powiedzieć Państwu, tak trochę waham się, czy podzielić się z Państwem tą informacją, ale... Leżymy z Arkiem w łóżku razem. Mamy jedną kołdrę i spędziliśmy naszą pierwszą noc. Po 30 podcastach spędziliśmy pierwszą noc razem. Arku. Coś mi za dużo śliny mam, cholera. Czujesz to? 0,09. Oh 500 mg dose administered experiment begins. I love you like Ireland, in the bathroom, anywhere you want, anytime, and that's the great luxury of it. And oh, we've just been joined through this creaky door. <laughs> He actually broadcasts from, well, sometimes, from Dublin. I think his name's Philip.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 Jeszcze raz próbujemy. Come here, baby. Yeah. Berczawinski. Bawidziński. Yeah. It's great. That would be a good name for a vodka, that, you know that. Nie tylko dla Orłów. Trochę in. radio głęboko ukryty, ale wyrazisty znak jakiegoś nunceso, nunceso, nunceso. Wiedziałmy się jeszcze na tym. Zero fifty nine. Temperature ninety Pulse sixty Hallo hallo, Juzek, kurde, Juzek, Juzek, jesteś tam, słyszysz mnie? Dawidzinski, tak, stolisch najsłynniejszy Dawidzinski. So this is the other, the other famous blonde. Głosy już w podcaście nie daje Zuza, chyba że jakieś reklamoweczki. Głosy już nie daje Areczek. Mieliśmy małe nieporozumienia pod koniec... Mieliśmy małe nieporozumienia, Mieliśmy małe pod, koniec. Mieliśmy małe nieporozumienia pod koniec... Mieliśmy małe nieporozumienia pod koniec... Chodź Filip, Czekaj. A tam czekają, no niech czekają na nas. No to. Serdecznie witamy z Düsseldorfu. No Nie tylko dla orów, Wiem, zapraszam do słuchania. Serdecznie witamy Państwa w składzie czteroosobowym, aczkolwiek przy mikrofonie dzisiaj tylko dwie osoby chwilowo. Serdecznie witamy piękną brunetkę, 1,54 54. 1 ,60. 1 60. oraz przystojnego szatyna, met 73. Chociaż w dowodzie ma. Nie, w dowodzie ma napisane wysoki. <grym> witamy także dwóch innych <grym> przystojniaków, fotoreporterów. Foto Serdecznie witamy nowego przyjaciela branży podcastowej. Cześć, tu Hadrian. Hadrian, znany, fotografik z Düsseldorfu. Oraz witamy niesamowicie przystojnego blondyna. Z Amsterdamu. Jak śpi, jeśli była przemią, witam. La, la, la, la, la. Serdecznie witamy Państwa z, lasy, z lasu państwowego numer 47 koło pieprzy. Znajdujemy się w lesie, dzisiaj we dwójkę chodzimy na grzyby. Witamy tutaj kolegę Łukasza. Dzień dobry, dzień dobry. No Filip mnie wyciągnął na spacer, nie wiem, nie znam jego zamiarów, no ale cieszę się, że kilka chwil spędzę z nim na świeżym powietrzu. It's time for scenic graphic and Filip, the best designers in Ireland. It's time for Colleenia Scenic. Serdecznie witamy w drugim raz. odcinku loku graficznego. Drugi odcinek, jak Państwo słyszeli, przemiły głos przy mojej koleżanki, która ze mną tutaj ma przyjemność również nagrywać. Widziałem, że idzie na tym. Serdecznie witamy Państwa, a w zasadzie serdecznie witamy na imprezie Andrzejkowej, gdzieś w środku Europy. I kogóż my tutaj spotkaliśmy, proszę Państwa? Czy pamiętają Państwo ten wspaniały, głęboki głos? Witajcie kochani, zażeram się właśnie przepyszną papryczką. Tutaj Hadrian. Znowu się popsuł, no. Zobacz, na jakim sprzęcie my musimy pracować. Już idę. A, cześć. Cześć Mariola. Cześć Marian. Cześć. Nie masz cicha? Nie, nie ma. Serio? No nie ma, mówię ci, dzwonił przed chwilą. No chodź chodź na górę. No.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 Nie tylko dla Orłów. Trochę inne rady. Podcast nie tylko dla Orłów. Serdecznie witamy. Koncert Klanat. Chciałem się spytać, czy pani coś wie o chudzie? Wiem, że jakieś 20 lat temu to był bardzo przystojny facet. Tak, dopóki nie stał się blondynem, tak? tak? Tak. Znajdujemy się na koncercie za chwilę gdzie Klenat grało i chciałem się spytać, jakie są pani oczekiwania przed koncertem. Czy będzie Robin Hood grał? Ej, hey o would like to ask you about Robin Hood. What's your expectation about Robin Hood? Well, I believed in his philosophy. Yeah. Rob from the rich to give to the poor. I'm the poor, so I think we should rob from all the rich give to me. Dzisiaj podcast nie tylko dla rów Podejść bliżej i żeby podejść bliżej wybraliśmy się dalej, czyli do hołf. Czyli jedziemy, To już, no już było, nie? Powtarzam się. Nara. Aha, jeszcze mój głos. Słyszycie, że ciągle mój głos jest taki, nie bardzo jeszcze zdrowy. Tak. Byśmy, gdybyśmy nie byli dorośli chyba nie nagrywalibyśmy. Nie, czekaj, odwrotnie. ta lampa kosztuje 89 euro. Gdzie my siedzimy? Czy to jest sklep z lampami? Co to jest? To jest Przemek. To jest Przemek, Przemek. powiedz nam. Nas, może, Miejsce zostało mi przedstawione wiasie? jakiś krótki czas temu. Miejsce z Wasiela Tej. Jest bardzo blisko Central Station w Amsterdamie. Jest to jedna z kafejek, w której po prostu można wsiąść. Serdecznie witamy Państwa w kolejnym podcaście, to już chyba odcinek 93. Miałem przyjemność, znaczy mam przyjemność dzisiaj spotkać się z niesamowicie rudą, niesamowicie piegowatą e, dziewczyną, związaną oczywiście kulturalnie z Dublinem. E, I cóż, nieformalnie, nieformalnie zawarliśmy taką e, ugodę, że dziewczyna, z którą za chwilę będę rozmawiał tak już na Foni. Powiedziała, że będzie chętnie chciała ze mną... Powiedziała, że będzie chętnie ze mną... Nie, inaczej to powiem. Że chętnie by ze mną współpracowała w dziedzinie kulturalnej, czyli może będziemy mieć dziewczynę w podcaście, taką stałą korespondentkę. Zobaczymy, zobaczymy. Um, Agnieszko, chciałbym, chciałbym się spytać, czy to, co powiedziałaś, to jest aktualne, czy chcesz używać swojego... Używać to jest złe słowo. Czekaj, jak, jak, jakie słowa użyć? Czy chcesz się wydźwiękowywać w podcaście? Zdecydowanie tak, szczególnie po tym e, krótkim, aczkolwiek dość treściwym wstępie doszłam do wniosku, że faktycznie współpraca z Tobą może, e, może być ciekawą przygodą. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o niezgłębionych meandrach umysłu. Umysłu niezwykłego Umysłu jedynego! W swoim rodzaju Umysłu... Ale ja pieprzę Od początku Dzień dobry To też, Czesio lubi podcast Nie dla orłów Czesio lubi słuchać Czesio ma iPoda Czesio lubi Jak nie pada Kasia, lubi Łukasza. Mogę cię macać? Oliw, wypaść ziomy sprzęciho. Jumane, to jest piękne. To tyle. Kasia lubi wacka. Baraba. Nie tylko dla orów, który występuje Niesamowita, kusząca O nie no, Pretensjonalnym I kuszącym głosie Jager Witamy wszystkich bardzo serdecznie Wreszcie, wreszcie, wreszcie początek Wreszcie rozpoczynamy, wreszcie wracamy Oraz Filip Znany montażysta Kierownik Oraz Kierownik całego zamieszania. A tymczasem, jak to mówi już, w świętej pamięci Szczepan, zmiana kodu ósemka z przodu, a w zasadzie to z tyłu, czyli... Tańka. Tańka. Ale masz głupi głos! Dobrze, dziękujemy bardzo, to był Czesio, dziękujemy, zapraszamy na nową edycję podcastu, nie tylko dla... Na... już... już... Ja. działamy! Zapraszamy. Chciałbym się teraz usłyszeć, Bradki! Ty! Pomyśl, Czesiu nagra! Dostał dyktatur od tego psychiatrologa! Czesiu, nagrasz mnie? Y Abydania! Aleluja! Aleluja! Aleluja! Silencium! Co? To było czymś z kiemu? Cieszę bardzo, drzwi! Klaski bez. Podcast numer...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 Oddajemy głos Szczepanowi, który przez wszystkie 8 wakacyjnych podcastów będzie prowadził te podcasty, bo ja wyjeżdżam na wakacje. Szczepan, oddaję Ci głos i życzę miłych wakacji. Chciałem się przedstawić, nazywam się Szczepan Szczepkowski. Witam serdecznie. Ci, którzy słuchali Szczepana w jego podcastach, dokładnie wiedzą, że Szczepan jest zboczonym radio-telekomunistą. Często korzysta z różnego typu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 Po raz kolejny udało nam się spotkać w Amsterdamie, już po raz drugi i w związku z tym chcielibyśmy się przywitać. Tutaj mówi Przemion. Flander, tak zwany. Gosia, zwana Samosia. A czemu mówisz do kamery, a mikrofon jest tu? No jak mam ty się przedstawiaj eee, Sympatyczny i przystojny, jest bardzo skromny film. Eee... Mam, mam dzisiaj naszą bieliznę, potem wam pokażę. No, to brzmi ciekawe. Męska, ale w takim fajnym makaronki. czarną. Nie, różowe. Ciu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem? Wiewiórka i lisek i zając, futrzane ogonki. witamy ponownie po piosenkach i spotykamy się tutaj z bardzo uroczym brunetem. Brunecie, powiedz nam, co piłeś dzisiaj? Przede wszystkim ja chciałbym się przywitać z tak, słuchaczami, bo tak pokazałeś. Także witam wszystkich słuchaczy. Co Tu mówi Michał. Co tam jest? Proszę sobie, co tam jest. Nie wiem, co się świeci i idzie w nie, naszym nie, nie, nie kierunku. Nie, czy świeci, to chrobocze. Chrobocze? W naszym no, kierunku? Ale, ale zobacz, to... zobacz tam na lewo, na lewo, na lewo za tym grołem. To, to nie, to... to... Podobne do Michała jest. A, a faktycznie? Serdecznie witamy w podcaście 111. W porównaniu do podcastu 110 taka naprawdę niewyraźnie, bo jesteśmy tutaj na cmentarzu i będziemy dzisiaj duże kopać. Filipa, Filipa, tam, tam, tam, tam zapalę, zobacz na prawo. Cio, cio, cio, cio. Filipia ja się Cio. Serdecznie witamy Filipa z podcastu nie tylko dla orów. Serdecznie witamy z Nowego Jorku. Nie jest to podcast, nie jest to wideokast kolejny. Dzisiaj nie będzie nic o fado, nic nie będzie o zabytkach Manhattanu. Nic nie będzie o pięknym osie bruklińskim. Nic nie będzie o wieży z zegarem. Nic nie będzie o bazarkach, gdzie czarni mają Rolexy po pięć dolców za sztukę. Nic też nie będzie o portugalkach które przyjechały do Nowego Jorku na wakacje, a które nie są z tego, co mam wrażenie. Ktoś nam tu hałasuje. Bombeiros jadą, czyli chłopaki z Bombaju. W Nowym Jorku jest wiele narodowości. Nic nie będzie o Portugalkach, które mam wrażenie nie są zbyt spetnymi dziewczynami. Nic nie będzie o tym, że jesteśmy przemoknięci, stoimy na ulicy, pada deszcz tutaj w Nowym Jorku. Nic też nie będzie o dziewczynie Sosnowca, ani słowem nie powiemy nic o jej piegach. Żadnych życzeń dla niej, Filipie, żadnych życzeń. Dzisiaj będzie o... przechodzimy tutaj, dzisiaj będzie o autobusach, dzisiaj... Będzie specjalna relacja dla podcastu z Dublina, dla nie tylko dla orów, o nowojorskich autobusach, Filipie. Tutaj właśnie chcieliśmy wysłać z Nowego Jorku list do Dublina, ale niestety mieliśmy jeden długopis pożyczony zresztą. Został skradziony przez portugalskiego murzyna, który przejeżdżał autobusem. Pożyczyliśmy dlatego od zaprzyjaźnionej osoby z Detroit sprzęt, którym właśnie yy, nagrywamy teraz tą oto relację Tutaj z Nowojorskiej ulicy zaraz powiemy gdzie stoimy Także Filipie najnowsze informacje tutaj dowiedzieliśmy się z CNN, że w Detroit czarna populacja uczy się zbiorowo Wyległa z domu, wyległa z pracy Uczą się języka polskiego Wszyscy chcą słuchać podcastu Nie tylko dla orów z Dublina W oryginalnym języku Mickiewicza i słowackiego Także Filipie Burmist z Detroit apeluje Nie nadawaj tak często Detroit nie ma ludzi do pracy Nie ma ludzi do pracy Wszyscy uczą się polskiego Filipie tak czy inaczej, przechodzimy tutaj, jesteśmy teraz na Manhattanie, pada deszcz, Broadway, ulica Broadway, tutaj za mną witryna sklepowa, jest to sklep Zara, także co my tu robimy, dostaliśmy informację, że jest przecena kufajek zimowych, możemy nie mieć nowego Mercedesa, możemy nie mieć nowego Cadillaca, Możemy nie mieć czterech domów na Florydzie, w Miami, Filipie, możemy nie jeździć na wycieczki do Szwajcarii, do Austrii, możemy nie być w Lizbonie, ale musimy posiadać kufajkę 2007 zima z nalepką Zara. Także to były pozdrowienia od chłopaków z Brooklynu, specjalna relacja. No i siostra moja tutaj siedzi, właśnie złapaliśmy ją w kuchni. Siostra, co dzisiaj mamy w menu, bo już w Wigilianie Dugoty tutaj w kuchni rządzisz. Co mamy dzisiaj w menu? Menu jest dość bogate, chyba bardziej niż tradycyjne, bo, bo nie mamy 12 potraw, ale trochę, trochę więcej. Zaczynamy od makiełek, potem są zupki dwie, jedna jest grzybowa, wykonanie naszej mamy. E, oczywiście z, z łazankami, barszczyk, e, z uszkami lepionymi własnoręcznie, oczywiście z uszkami robienia. Co my robimy? Co to są te kółeczka? To są pierogi? No to jeszcze nie są pierogi, to jest to przygotowanie do pierogów. Tak. E, to jest ciasto robione z mąki zlekupionej przez Filipa. Tak. No, I... jestem też z Was dumna. No, tutaj tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. jest rozmowa, konkurencja na to, panie I co, i... To jest pierogi z serem, tak? Dzień dobry, nazywam się Czesio i opowiem Wam bajkę. Bardzo, bardzo niedawno temu, bardzo, bardzo niedaleko stąd, Biła sobie szkoła, w szkole tej, jak to w szkole, były różne klasy, ale była też tam klasa druga B. Serdecznie witamy w podcaście, który jest dla mnie osobiście i pewnie dla większości tutaj który, osób, które w nim wystąpią bardzo, bardzo ważne, bo to jest taki powrót do przeszłości. Czyli serdecznie witamy, na samym początku wita Filip oraz... Szymon. Szymon Górny, to jest człowiek, z którym w zasadzie razem tak nieskromnie zorganizowaliśmy to spotkanie. A wszystko oczywiście przez y, portal nasza klasa.pl to, to dla słuchaczy, a kiedyś tylko dla najbliższych, jak zaczynałem, nie myślałem, że się kiedyś ziści. Chociaż moich wizji Nie przypuszczałem, że ktoś podwyci. I moje słowa będzie znał na pamięć. Że przed publiką stanę z nią ramię w ramię Nie będę w stanie przykuć uwagę nie tylko moich braci Deszcze niespokojne, potargały sad. Mamy na tej fali ładnych parę lat. To już dwa lata nadaje podcast nie tylko dla Orłów, tylko dla zawsze dla pozytywne wibracje. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy podekscytowani. Już za chwilę godzina 12 w południe, w samopołudnie, w niedzielę. Spotykamy się na forum aktywnych Polaków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy pełni nadziei, pełni pozytywny. To ja, to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 Storunia, Wnusiu, Storunia! No, gotowe! Dobry wieczór. Jestem z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. E, czy płaci pani abonament radiowy? Ja! Wobec tego muszę skontrolować pani odbiornik. Moje radyjko? To jest nakaz. Zatem mamy dzisiaj przyjemne spotkania z panią kurator Kustosz, jedynie słuszną oprowadzicielką tego, tej wystawy, czyli pani Adrianna. Ma napisane takie, taka złota tabliczka Adrianna Wolska. Adrianna przez jedno N, witam serdecznie. Jak jest po francusku bonjour? No to <głos> chyba właśnie bonjour. Właśnie, właśnie może powiedzmy, no właśnie. co my tu robimy. Co tu robimy? Przyjechaliśmy na prywatną imprezę naszych znajomych a głównie znajomej, która obchodzi dzisiaj urodziny. Jestem gotowa, chłopcy. Który pierwszy? I co, będziemy wchodzić do środka? No. No to co, wchodzimy? Wchodzimy. No proszę, dzięki. Byliśmy w środku i... A, może być, nie ma co narzekać. wiesz. Polacy to naród, który lubi czasami ponarzekać, ale my nie będziemy narzekać. Byliśmy już w środku, co możemy powiedzieć. Gdzie? Byliśmy już w środku, to może y, przywitamy słuchaczy. Nie? No właśnie, właśnie może powiedzmy, no właśnie. co my tu robimy. Co tu robimy? Y... Ok, thanks. Zakończamy nagrywanie. Y... Y... How do you do? Nie, yeah, bo Amerykanie nie mówią, How do you do? How are you? Yeah, Czołangiara, ja nazywam się Przemysław Szczepaniu, a wysłuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Hi, przyjechałam ze Stanów. Chciałam zaprosić was do siebie na poncz. Eee, po prostu. nie wiem. Żegnamy reklamy. Hi, czekacie na mnie? <grymka> no wiecie... Uwaga, to <grymka> 84, mówi x54. Karta. Witajcie! I nie tylko dla orłów słuchajcie. Ale już, jeszcze przylekaże sam nie. Mogę klęskę. powiedzieć, mogę powiedzieć, pozdrawiam wszystkich słuchaczy nie tylko dla Orów, pozdrawiam kierownika <grymka> Filipa, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Muszę powiedzieć, że. Nie ma Guinnessa, jestem fanem Guinnessa, w tym miejscu gdzie jesteśmy, a jest to jedno z... Powiedział góral e, polski Amerykanin. You need one. You need one. I am. You need one. I am. You are. You are. I, I, I am. Tu kabarecik starszych panów, to znaczy przyjaciela i mój. Siedzimy sobie z przyjacielem na naszej ulubionej kanapce i na naszym ulubionym tle muzycznym. Jesteśmy ładnie, starannie ubrani, czarne żakiety, czarne spodnie, jasne kamizelki, getry, perłowe plastrony, trzeba do tego dodać bez hipokryzji, że jesteśmy dość przystojni. nie tylko do tego. Aha, jeden z nas z włosami tu i gdzie mi siw znowu. Tania, halo, halo, biedron, biedron. Czy... Halo, biedron, halo, wóz, wóz. Halo, wóz, halo, biedron, słyszysz nas? Cześć, Filip, cześć słyszę was dobrze Trochę tak jakby za oceanu Ale to chyba, chyba tak ma być Która godzina pyta rodzina Jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zazem otwieram nasz program już! Ja jestem taki. A tak, tak, tak, ja, tik, tak, a to mój mały świat, tak, tak, tak, to ja, tak, a to mój mały świat. Tak, tak, tak, To a, tik, tak, jego mały świat. Dik, tak, Dik, tak, mały tak, Dik, tak, tak, tak, To tak, tak, tak, Witajcie, kochane dzieci, witajcie, dziadki moje drogie. No nie, tego to ja nie przeczytam, tego na koniec coś tam. To jest nie do przeczytania. To trzeba być Ireną Kwiatkowską. To tragedia jest w ogóle. Początek mogę tylko spróbować, bo nie, nie, nie. No, po prostu nie dam, nie umiem tego. Nie umiem, próbowałem, nie da się, nie ma szans. Nie ma szans, to ja nie umiem tego czytać. To już jest albo za głupie, albo ja jestem za jakiś drętwy. Nie mogę tego Liszki pójdź tu, wyjdź tu, kuku, stuku, daj mi rzuć tu, rzuć tu. No, no kurde, nie działa to ze mną, nie, nie, nie umiem. Mogę tylko e, początek po, po, po, i mi w ogóle... Dobra, to w ogóle spróbuję, może coś wytniesz. To jedziemy. hallo halo. halo. halo. <laughs> Jeszcze raz, czekaj. Ach. Ach. Muszę się wyśmiać. Testing, testing. Go tylko nie publikuj nigdzie. Uwaga. Dobra. <śmiech> od minuty będzie równa. Halo, halo. Tutaj ptasie radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi i odtwarza 3 bo sfurnęły się ptaszki dla odbycia. A więc jesteś już wolna od tych zaklęć. A ty, dobra Dorotko, jesteś taka dobra. Oddałaś nawet swoją wstążeczkę, widzę, po której miał cię mąż rozpoznać. Ale o jakim mężu mówisz, książę? Ja nic nie rozumiem. Rok temu był Berlin, był Poznań, była Warszawa, była Haga, był Amsterdam... A w tym roku tak króci, krótszy troszeczkę cykl, bo dzisiaj w Jedeń. Przewitajmy się z panią redaktor po wypoczynku. Dzień dobry pani Aneto. Dzień dobry, witam. Pani Aneta chciała, tu proszę do tej kamery, <laughs> zaapelować. Do, to był starszy posterunkowy sierżant, czy kto to był? Jak państwo będą chcieli, aby państwa, państwa tajemnice poznała cała Polska, proszę powiedzieć Jarosław. Ja się zachowuję jak Kurski Jarosław, czy Jacek, nie wiem. Kolejne tajemnice, potem. <laughs> 30, więc zaczynamy serwis informacyjny w poranku w TPN24. Postawimy kropkę nad i, obiecuje Maciej Żurawski, choć sam w meczu na pewno nie zagra. Nieuchronnie zbliża się godzina 0. Dokładnie o 20.45. Polskie orły ruszą do akcji w Wiedniu, zmierzą się z. Przedstawiamy gospodarką... jeszcze pana Szczepkowskiego, zwanego też Jankiem Klasem. Dla przyjaciół Szczep... no, Hansem. Tak to wiem. Witamy w dzisiejszym podcaście pod tytułem Letnie przesilenie". Szczepan, co, o co chodzi z tym, z tym niebem? Tu właśnie tak szaleści cukier w saszetkach na wysokości 408? No coś na to jeden GPS szwankuje. Mamy tutaj tak zwaną czarną mambę, która walczy jak i z deszczem, tak i z opryszczką. Taki i ze złośliwością kierownika. Kto kierownik jest niezłośliwy w ten weekend w ogóle. Cicho tam. Nic nie mylić. Nam się nic nie myli. Nie. Wrażenia z pobytu z podcasterami? Michał? Ten Michał od firmy na M. Niezwykłe. Jedyne w swoim rodzaju. Dziękujemy, skromny, skromny. Dariusz, znany fotograf. Wrażenia? Było świetnie, prosił o więcej. Michale, dzisiaj mało, dzisiaj z Tobą, bo ja umarłem, ale już jestem dobry. Chciałem się spytać, jak parówki, jak grill i jak dziewczyny dzisiaj? Moje parówki wspaniałe, Twoje spalone, także... A dziewczyny? A dziewczyny uczynne, tak jakoś. <laughs> Droga na wyspę była taka, że płynęliśmy pod wiatr i pod fale. Teraz sobie wyobraźcie statek w fale rzucają jak poryłkiem od zapałek, nie? Naprawdę, słuchajcie, to nie są żarty, nie? To jest Atlantyk. Michał, 7 miesięcy temu w Nicei, dzisiaj powracamy do tematu. Co dzisiaj mamy w menu? E, jajecznica z, z... Nie wiem, 20 jajek? 23. Nie, nie Zadzwonił. Zadzwonił do, do Niny. Dobrze. W niniejszym kończymy dzisiejszy podcast, czyli... Mój pierwszy raz. Mój pierwszy raz z, z chłopakami. Tak, tak to wyszło. Dziękujemy za uwagę. No dziękujemy tak, za słuchanie. Raz w, takim, w takim składzie. Tak, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za słuchalność. No dzisiaj dziękujemy. Jeszcze raz po raz któryś i zapraszamy do słuchania naszych podcastów, polskich podcastów, no i w ogóle wszystkiego od czego... Lubię słuchać na złodziei. Cześć. Dramat owego dnia przeżyliśmy ciężko wszyscy. Wy, całe społeczeństwo, biuro polityczne, rząd, ja osobiście niektórzy z nich pozostaną na trwałe inwalidami. Filip, jesteś naszym bosem. Bardzo Ci dziękujemy, jesteś super. Super jesteś Ty i super jest twój podcast. Super jest też Ginger, której już nie ma, ale ja ją lubiłem, lubiałem, lubić, chciałem. No i pierwsze teraz głupoty. Ale no cóż! Na koniec pozdrawiam również bardzo gorąco poznańskich podcasterów. Bez nie chcę spać. Ja bez kolacji. To dobre, to jeszcze do testowego podcastu. kolejne przyniosą lepszą jakość efekty dźwiękowe mam nadzieję. Bardzo ciekawe informacje. Do usłyszenia.